A dlatego, że już chyba przyzwyczaiłem Was, że w ostatnich tygodniach nagrywałem w poniedziałki, a nawet we wtorki, a ja zawsze się starałem, żeby podcast wychodził w niedzielę. Dzisiaj troszkę inaczej, piątek. Ale myślę, że, że to dużej różnicy nie robi. Co dzisiaj usłyszycie? Oczywiście troszkę o Kłamim Kilpatryku, naszym słynnym, byłym burmistrzu Detroit. Powiem też o serialach telewizyjnych, bardzo ciekawych. Powiem o filmach, o nowych podcastach, a także o tradycji, która sięga... 30-40 lat wstecz i nadal jest y, kontynuowana tutaj w Detroit, chociaż nie tylko w Detroit, myślę, że w całych Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do słuchania. This podcast is a member of the Detroit Podcasters, Network. Detroit Podcasters Network. A place to find the greatest podcast from the Motor City. Located at detroitpodcasters.net. No dobrze, to może na sam początek porozmawiajmy o filmach, o serialach telewizyjnych. Jeden ze znajomych z Polski przysłał mi ostatnio link do nowo powstającego tutaj, do powstającego tutaj w Detroit filmu. Film zatytułowany jest Burn. I dokumentuje, jest to film dokumentalny, pokazuje, przedstawia pracę Departamentu Straży Pożarnej tutaj w Detroit. Producenci tego filmu, kamerzyści spędzili rok w Detroit, goszcząc u detroitskich strażaków. Film jest naprawdę bardzo ciekawy, no zresztą już nieraz mówiłem w moim podcaście, że w Detroit mamy tą niezbyt sławetną tradycje palenia, podpalania domów w tak zwanym, podczas tak, tak zwanego Devil's Night. Jest to noc poprzedzająca Halloween. No i oczywiście od wielu, wielu lat policja, jak i zwykli mieszkańcy wspierani przez różne organizacje walczą z tą tradycją. Na pewno w filmie Burn też na ten temat coś będzie. Film jeszcze nie powstał, na razie jest tylko i wyłącznie, trai tylko i wyłącznie trailer, czyli tak zwana w cudzysłowie zajawka. Jeśli chcecie znaleźć, znaleźć swoje nazwisko na DVD tego filmu, która, który wcześniej czy później no na pewno zostanie wydany właśnie w, na, na, na płytkach, możecie pomóc twórcom filmu, rzucić parę groszy do czapki, podzielić się swoimi funduszami, a w zamian za to twórcom jeszcze właśnie wasze, wasze nazwisko na DVD. No ale nie o tym chcę mówić, no przede wszystkim właśnie o tym, że film jest profesjonalnie, naprawdę profesjonalnie zrobiony i dokumentuje pracę ludzi, którzy no naprawdę codziennie ryzykują swoje życie, no, a szczególnie w takim mieście jak Detroit. Drugą ciekawą Którą, na którą natrafiłem już jakiś czas temu, jest to, że jak wiecie, serial Zagubieni po angielsku Last był, leciał na kanale ABC w Stanach Zjednoczonych w każdy wtorek. No niestety, już Zagubieni się skończyli. Finałowy sezon miał miejsce finał poprzedniego sezonu był, podaję, w maju tego roku. No i teraz oczywiście no, stacja ABC będzie rozpoczynała nadawanie nowych seriali, między innymi serial Detroit 187. Ten serial będzie poświęcony pracy policjantów w Detroit. Nie będzie to dokument, jest to fabularyzowany nie dokument, no po prostu serial telewizyjny, ale bardzo dużo m, podobno y, rzeczy, które znajdą się w, scenariuszy, w scenariuszu miały miejsce na ulicach Detroit, y, trailer, zajawkę do tego serialu już możecie oglądać. Na pewno będzie to we wtorki na ABC w amerykańskiej telewizji, no później na internecie też w różnych miejscach typu iTunes czy Hulu będziecie mogli to oglądać. No ale co ciekawe, dzisiaj będąc w polskiej dzielnicy w, tutaj w metropolii Detroit, w Hamtramck, natrafiłem na kilka ekip filmowych. No i porozmawiałem z jednym z technicznych pracowników tam właśnie znajdujących się. Powiedział mi on, że właśnie tutaj dzisiaj w hamtramik w piątek wieczorem będzie, będą kręcone sceny do jednego z odcinków serialu Detroit 187. Zrobiłem parę zdjęć, Buena Vista, wytwórnia Buena Vista, pracuję nad tym, zresztą zajrzyjcie na moją stronę, tam zobaczycie kilka zdjęć no niestety nie udało mi się zobaczyć żadnych aktorów, którzy biorą udział w filmie, no, ale pracownicy techniczni już od samego rana pracowali w Hamtremik, żeby dostosować niektóre budynki do wymogów scenariusza między innymi dla tych wszystkich, którzy tutaj mieszkają, Shoppers World na Jose Campo sam róg został troszeczkę zburzony, najprawdopodobniej tam będzie e, symulowane albo wybuch bomby, albo, albo, albo jakieś uderzenie samochodu e, tam już e, została oczywiście odpowiednia też scenografia w tym oknie, które, które zostaje, zostanie najprawdopodobniej wypite. Scenografia już ustawiona. Także myślę, że będzie bardzo miło w którymś momencie siąść we wtorek, w jesienny wtorek, przed telewizorem i zobaczyć znajome, miejsce, znajome miejsca w telewizji ABC. PolishDetroit.com Polish Jakiś czas temu w polskim Detroit pokazywałem e, reklamy Old Spice'a. Pamiętacie, kiedyś e, była jakaś taka woda po goleniu czy dezodoranty. Dawno, dawno temu w Polsce e, było to dosyć drogie. E, no zresztą wiecie, możliwe, że w Polsce nadal jest Old Spice. E, w Stanach e, ostatnimi czas e, ta właśnie marka e, przechodzi wielką przemianę i naprawdę ludzie od marketingu tej firmy bardzo się starają naprawdę bardzo dobrze im to wychodzi, żeby tą markę jakoś tak odmłodzić i żeby ludzie nadal, czy zaczęli z powrotem kupować produkty właśnie Old Spice'a. Między innymi bardzo ciekawe reklamy z afroamerykaninem Młodym, przystojnym, w połowie rozebranym i co ciekawe nie tylko kobiety, ale facetom też się podobają te reklamy, bo już nawet nie chodzi o to, że ten facet jest w pół nagi, ale, ale chodzi o to, że naprawdę bardzo ciekawie reklamy są poprowadzone. Już nie mówię nawet o tych telewizyjnych, ostatnio właśnie pojawiły się na YouTube. E, reklamy wideo. E, reklamy, nie reklamy. W sumie to są odpowiedzi e, człowieka z reklam Old Spice. Wszystkim tym, którzy w jakiś sposób komunikowali się z nim. E, czy to przez konta Twitter, czy, czy, czy na Facebooku, czy w jakikolwiek inny sposób. E, no i takie spersonalizowane odpowiedzi człowieka, który występuje w reklamach. Naprawdę bardzo śmieszne. Link znajdziecie oczywiście na polskiedetroit.com. Wejdźcie, posłuchajcie, poczytajcie Naprawdę myślę, że super sposób przede wszystkim na odnowę marki, ale też na wykorzystanie właśnie portalów społecznościowych czy, czy, czy innych jakichś tam komunikatorów. Naprawdę warto zobaczyć. O czym chcę jeszcze mówić? Nowy podcast, Calvin Cast. Myślę, że to jest to podcast, który, który, jeśli chodzi o treść, to na pewno znajdzie swoją drogę, ale przede wszystkim chcę Wam powiedzieć o tym podcaście, dlatego że. E, twórca tego podcastu Sławek e, nagrywa go w troszeczkę nietypowy sposób e, i zresztą zajrzyjcie na stronę, link znajdziecie na polskidetroit.com w notatkach do dzisiejszego odcinka e, czasami jak widzę nowe polskie podcasty to aż łapie się za głowę z, i, z zachwytu oczywiście i zastanawiam się, że Boże kiedyś nawet nam do głowy nie przychodziło, żeby w ten sposób nagrywać, a teraz ludzie naprawdę niesamowite rzeczy robią i, i nagrywają podcast na telefonie komórkowym, montują go, dorzucają jeszcze zdjęcia, wszystko na komórce, także naprawdę to jest fajne. No a zresztą, no, wiecie dobrze, iPhone 4, nowy telefon Apple teraz się pojawił z niesamowitą kamerą i, i powiem Wam szczerze, że też od czasu do czasu chodzi mi po głowie to, żeby po prostu podczas nagrywania mojego podcastu ustawić sobie ten telefon, w jakiś sposób, żebyście widzieli jak przebiega to nagrywania tego, tego mojego podcastu, no bo teraz cały czas słyszycie mnie tylko w słuchawkach, ale, ale może to też jakoś przybliży wam cały proces tego powstawania mojego podcastu właśnie, jeśli będziecie widzieć to na, na, na, na ekranach swoich komputerów w formie właśnie wideo. No dobrze, co jeszcze chciałem dzisiaj powiedzieć? Wiem, że niektórzy będą mnie za to krytykować że po raz kolejny mówię o Kłamim Kilpatricku, no ale niestety po raz kolejny problemy. Kłami przebywa obecnie w więzieniu. No i oczywiście wiecie, no w więzieniach, może nie wiecie, ale domyślacie się, w więzieniach są pewne prawa, które trzeba przestrzegać. Jedne pisane, drugie nie. Podczas ostatniej wizyty żony Kłamiego Kilpatricka, było Doszło do małego incydentu. Goście więźniów mogą powitać się z więźniem podczas widzeń, pocałunkiem i przytuleniem tego więźnia tylko przy... przy wejściu do, do, do pokoju spotkań, a zaraz a drugi raz wtedy, kiedy, kiedy po prostu wychodzą na pożegnanie, mogą uścisnąć pocałować więźnia. Jakikolwiek inny kontakt jest niedozwolony, jedynie wtedy, kiedy robione są wspólne zdjęcia, rodzinne powiedzmy, no to wtedy też więzień może dotykać na przykład dziecka, żony, czy, czy, czy wujka, ale w każdy inny sposób, kontaktu jest niedozwolony. Małżonkowie mogą trzymać się za ręce e, podczas spotkania, ale nic więcej nie jest dozwolone. E, na niestety kłamik Kilpatrick, e, będąc e, ze swoją żoną Carlitą e, w pokoju spotkań, e, zachował się jak... E, Niektórzy mężczyźni myślę w więzieniu by się zachowali i po prostu zaczął dotykać żonę w sposób, który nie powinna być dotykana, przynajmniej w miejscu publicznym. No i oczywiście jeden ze strażników zauważył to na kamerze wideo, na ekranie monitora i od razu sporządzono notatkę, że właśnie kłamie Kilpatrick. E, dotykał e, kobiet e, w sposób niewłaściwy dotykał e, biustu e. No i oczywiście zaraz prawnicy Kilpatryka powiedzieli, że to jest nagonka na byłego burmistrza, że ktoś próbuje na jego plecach pokazać się, wyskoczyć i powiedzieć, ja tutaj zrobiłem coś takiego byłemu burmistrzowi, no ale myślę, że to jednak nie jest to. Myślę, że bez względu na to, czy się jest byłym prezydentem, byłym burmistrzem, czy zwykłym człowiekiem, to prawo powinno, być taki samy dla wszystkich, jeśli Kilpatrick nie zachowywał się tak jak powinien. Myślę, że to jest normalne, że została sporządzona notatka o złym zachowaniu. Zresztą link do tej notatki też znajdziecie u mnie na stronie na polskie-detroit.com. A jeśli chodzi o Kilpatricka, 19 dodatkowych zarzutów, tym razem federalnych, ale może o tym troszkę więcej powiem podczas następnego podcastu. E, jeszcze dwie rzeczy, e, jak co roku e... Agnieszka, nasza znajoma Agnieszka, Agnes Photography, została nominowana do nagrody Vote for the Best. Jest to nagroda organizowana, zawo nie zawody, tylko konkurs organizowany przez lokalną stronę internetową clickondetroit.com i właśnie tam możecie głosować na najlepsze na najlepszych usługodawców na terenie Detroit. Agnieszka od wielu lat robi zdjęcia. Sam korzystałam z jej usług naprawdę świetne zdjęcia e, i właśnie tam możecie oddać głos na Agnieszkę. E, krótka, szybka rejestracja. E, klikacie głosuj i już posprawia. Naprawdę, jeśli szukacie dobrego fotografa w Detroit, to Agnieszkę polecam e, z całego serca. E, no i to chyba tyle na dzisiaj. E, dzięki za te parynaście minut e, ze mną spędzonych. E, mam nadzieję, że dobrze bawicie się w te wakacje. Eee, trzymajcie się, do następnego weekendu, na razie, hej!